Eee, powiem tak e, nie jestem przygotowany tak jakbym chciał, ale nie mówię tego dlatego, aby obniżać jakoś oczekiwania e, i żeby potem jednak wyszło że nie było tak źle e, e, ale e, ale dlatego, aby nawet jak będzie słabo, to, to abyśmy może wspólnie postarali się wszyscy tak wniknąć w ten psalm, aby, aby mimo to to nas ubogaciło, ponieważ ponieważ psalm jest wyjątkowy i potrafi myślę, że wstrząsnąć, no trochę wstrząsną. Psalm 88. Śmierć. Jak to przeżyć? Tutaj jest treść. Treść tego psalmu. Aha, przepraszam, bo mi trochę brakuje wierzyć. rzeczy. Przepraszam jeszcze. To, to byłoby ośrodkowo z tym ekranem. Da się tak tak? tak, tak. To jest nie ale... że Jakie ładne. Czy mogą być większe litery? No właśnie. Tak, nie będę nie się starał. Ale może ostroć. No, o, o, o! Tak. tak. tak, tak. W I w rzędzej, no. Teraz. Czy widać? Tak, tylko troszkę nie widać. Hmm. No, tylko... Trzeba jeszcze to pokręcić. Nie, to pokręci? pokręci? Tak. A, o, co lepiej. Nie, Tak? jest To Tak. jest To tak, E, tak, bardzo proszę, zachęcam do tego, e, abyśmy może na początek e, przeczytali e, ten psalm. To jest cały psalm, on ma 19 e, wersetów. Mógłbym ewentualnie kogoś prosić? Panie, o za dnia nocą żalę się przed Tobą. Niech dojdzie do Ciebie moją modlitwa, na swojego ucha na moje zwołanie. Bo dusza moja jest nakutowana nieszczęściami, a życie moje zbliża się do założą. Zajrzają mnie do tych, co schodzą do grobu. Stałem się podobny do należała z Moje posłanie jest między zmarłymi, tak jak zabitych, którzy leżą w grobie, o których już nie pamiętasz, którzy wypadli z Twojej ręki. Umieściłeś mnie w doległym roku, w ciemnościach, w przepaści, Ciąży nade mną Twoje oburzenie. Sprawiłeś, że wszystkie Twe do ziemniów. Oddaliłeś ode mnie moich znajomych, uczyniłeś mnie dla nich pochyb. Jestem zamknięty, bez wyjścia. Moje oko słodnie od nieszczęścia. Codziennie wołam do Ciebie, Panie, do Ciebie ręce wyciągnę. Czy dla cierniów czynisz cudem? Czy zmarłych wstaną i będą cię sławić? Czy to w grobi się ogrodę o Twojej własnej, a w przeolu Twojej wierności? Czy Twoje cuda ukazują się w ciemnościach, a sprawiedliwość Twoja w ziemi zapomnienia? Ja zaś, o Panie, wołam do Ciebie i rano modlitwa moja, niech do Ciebie dorsza. Czemu odrzucasz mnie? Panie, ukrywasz obiekt Twoje mnie? Ja jestem biedny i od dzieciństwa na progu śmierci. Dźwigałem grozę Twoją i Nade mną przeszły Twe gniew i zgubiły mnie Twoje groźby. Otaczają mnie nieustannie jak woda. Okrążają mnie wszystkie na was. Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, domownikami moimi stały się ciemności. Dziękuję bardzo. Jeżeli, myślę, że psalm jest na pewno znany, zwłaszcza tym, którzy, którzy może modlą się liturgią godzin, ponieważ psalm jest, psalm 88 jest naprawdę często. Eee, może, e, może zapytałbym się e, na początek e, skoro są to ćwiczenia e, jakie takie pierwsze wrażenia przy tym psalmie e, czytałem jeden biblista, wykładowca zawsze e, kiedy miał wykład z psalmów to przy tym psalmie pytał się czy studentów czy to raczej jest psalm, który wywołuje w nich jakieś pocieszenie E, czy, czy wręcz przeciwnie? Taki nastrój depresyjny. Właśnie, we, we, we, we, według mnie, no nawet jakbym patrzyła do, to <tryk> na to, nie, biblisty amator, nie? to dla mnie to jest jeden wielki lament, mhm. jeden wielki lament i płacz. Tak, Dokładnie, no, to nie wiem, ale nie wiem, optymistycznie, nie? Nie, nie o to chodzi, że optymistycznie, takie jest życie i mamy do kogo wołać. No ale tak, ale, ale w treści, ale w treści to, jest, to jest jeden wielki lament. No a życie to nie jest jeden wielki lament. No nie zawsze. Ja mam radości w życiu. A poza Bogiem małe radości są. Ale No właśnie, czyli tutaj pojawiają się głosy, że, że jest sam lament z drugiej strony, że jest to tak, tak wygląda często życie ale ten psalm rzeczywiście jest wyjątkowy na tle psalmów tutaj postarałem się umieścić elementy występujące w psalmach modlitewnych ogólnie psalmy mają, mają oczywiście wydźwięk modlitewny, ale, ale, ale, ale niektóre bardziej niż inne i one zawierają praktycznie zawsze praktycznie wszystkie z tych elementów czyli zwrócenie do Boga prośba o wysłuchanie modlitwy przywołanie jakichś wcześniejszych bożych dzieł wobec nas czy wobec Izraela bardzo często oczywiście wyzwolenie wyzwolenie z Egiptu tutaj się chociażby pojawia Lament lub protest nad teraźniejszą sytuacją. To oczywiście już wiemy, że tutaj jest. E, deklaracja własnej niewinności. Lub z drugiej strony, wręcz przeciwnie, wyznanie swojej winy. E, I wynikające z nich błaganie Boga o, działa, o działanie, o zmianę sytuacji, e, o, e, o zmianę losu e, człowieka. E, bardzo często pojawia się deklaracja zaufania Bogu e, i przekonania o tym, że nas słucha. Czyli pojawia się nie tylko prośba o wysłuchanie modlitwy, ale także przekonanie o tym, o nadziei, która w nas jest, że Bóg nas wysłuchuje. E, a także obietnica świadczenia o tym, czego dla nas Bóg dokonuje i także... E, tak, e, tak... Tak... E, Taka obietnica, że jeżeli Pan Bóg nam to spełni, to potem będziemy o tym świadczyć i mówić, że, że to dla nas e, wypełnił. E, I teraz tak w zasadzie w ramach, w ramach właśnie takiego też może ćwiczenia i też to myślę, że nam pozwoli głębiej też wejść w ten tekst, e, przeczytać go tak, tak bardziej wnikliwie. E, chciałbym, żebyśmy może wspólnie spróbowali e, sobie... Y, następne, y, może od razu powiem. Na następne y, y, ćwiczenia postaram się, aby teksty były też na kartkach, przed oczami, bo to zawsze pomaga. Y, ale może spróbowalibyśmy y, zastanowić się, które z tych elementów są, a których nie ma. I czy, czy są jakieś, których nie ma. Y, tutaj jest, y, są wersety od 1 do 9. Y, i zaraz też... Y, Pokażemy, pokażę, pokażę te wersety od y, następne. Zwrócenie do Boga, inwokacja. Jest. Tak, dokładnie. Tutaj na samym początku, Panie mój Boże, za dnia wołam, nocą się żale przed Tobą, czyli już jest też zapowiedź tego lamentu, czy, czy protestu. Y, prośba o wysłuchanie modlitwy. Nie dojdzie do Ciebie. Dokładnie. Panie, swego uchwały, mhm. e... I tutaj od 10 też wersetu. Czy są jakieś miejsca, w których to się pojawia? Ja zaś o pani. Tak, przywołanie dla nas w księżyc czynić słodami później tak. już nie rano. Tak, w 14 jest ja zaś o panie wołam do ciebie i rano modlitwa moja niech dotrze do ciebie. Mhm. Dobrze, następny, deklaracja własnej niewinności lub wyznanie winy, może tym razem tutaj zaczniemy. 16. Ja jestem biedny, To biedny, to też, to według mnie jest trochę dziwne, dziwne tłumaczenie, potem będziemy, potem o tym biednym jeszcze, jeszcze mu się przyjrzymy ale no tak naprawdę tutaj nie ma przyznania do winy, prawda? To też jest jakaś sytuacja bliskości śmierci towarzyszącej, ale, ale tutaj wyznania winy, czy niewinności też nie ma. I czy tutaj... Pierwsza rzecz, której, której nie ma, prawda? W tym tekście. I błaganie Boga o działanie, o zmianę sytuacji. Czy... Czy tutaj? No. O co tutaj prosi i czy o coś prosi Audur? No. Tak. Tak. Jedyna prośba, jeżeli moglibyśmy jakby jedyną prośbę tutaj znaleźć, to jaka to jest prośba w tym psalmie? Właśnie powtórzona, o czym wcześniej mówiliśmy o trzy razy. Co, co, co Państwo tutaj znaleźli. Tak, czyli jedyna prośba to jest o wysłuchanie. To jest jedyna prośba, jaka się pojawia. Nie ma, nie ma jakby bezpośrednio wyrażonej żadnej prośby o, o działanie Boga. O zmianę tej sytuacji, nad jaką lamentuje, przeciwko jakiej protestuje. Deklaracja zaufania Bogu. Przekonania o tym że go słucha. Mhm. Tutaj według Pani nie ma. Mhm. Wydaje się też, że nie ma, prawda? E mhm. No i obietnica świadczenia o zbawieniu, jakiego spodziewamy się od Boga. Jakby się nie to nie tak. też, też, też raczej nie, prawda? Czyli jakichś elementów brakuje i to takich y, wydaje mi się wydaje, że ważnych, ponieważ, ponieważ jednak y, jakieś wyznanie, y, wyznanie, wiary, zaufania y, pojawia się. To też, to, też, to też postaram się za chwilkę pokazać na innych, przy innych psalmach. Tak więc nie wszystkie elementy tutaj występują. Jest lament, jest to zwrócenie się do Boga, ale ewidentnie nam czegoś brakuje i, i, i zwłaszcza przede wszystkim ten psalm kończy się w sposób wyjątkowy. No, ponieważ kończy się, kończy się zupełnie pesymistycznie. Na przykład, kiedy, kiedy bardzo często, kiedy się próbuje interpretować słowa. Pana Jezusa, z psalmu, na Krzyżu e, o opuszczeniu przez Boga, no to takim, tak naprawdę, głównym, bardzo prostym, oczywistym argumentem jest znajomość całego Psalmu 22, który Pan Jezus czytuje, e, cy, który Pan Jezus czy, cytuje, prawda? I tam na końcu, e, na końcu, e, ten podmiot, który wcześniej się Bogu skarży, e, jest. E, ten psalm kończy się po prostu nadzieją. Tutaj to, co jest wyjątkowe na tle innych psalmów, to to, że kończy się on ciemnościami. Ciemnościami i osamotnieniem. Jeżeli chodzi o podział psalmu, nie wiem, czy to jest takie oczywiste, zapewne też jest wiele teorii na ten temat wśród biblistów, ale takimi elementami, które mogą pomóc ułożyć jakoś ten tekst, jakoś go podzielić, aby też, też, też, też może lepiej zapamiętać jego, jego układ, strukturę. To są trzy wezwania, o których już tutaj Państwo mówili, czyli te trzy prośby o wysłuchanie modlitwy. I, i bardzo często wokół nich Dzieli się ten tekst, tę modlitwę. W wielu wydaniach, zwłaszcza zagranicznych, anglojęzycznych, Panie Mój Boże, za dnia wołam, nocą się żale przed Tobą, będzie dopiero pierwszym wersetem. Ponieważ niektóre wydania po prostu nagłówka nie traktują jak. Oczywiście, to jest część tekstu natchnionego ale jakby nie zaliczają do tekstu I, i, i po prostu tutaj ta część swoją drogą najdłuższa ze wszystkich psalmów ten nagłówek nie jest tutaj wzięty pod uwagę i no tak naprawdę właściwy psalm, modlitwa zaczyna się, zaczyna się tutaj od wersetu drugiego od tego wezwania do Boga i jeszcze powiem o tych trzech częściach później troszkę tak, to co już powiedziałem, najdłuższy nagłówek wśród psalmów. E, pojawia się tutaj takie słowo e, takie sformułowanie pieśni pouczająca. Tutaj pouczająca to pouczająca to jest tłumaczenie słowa leannot. I to słowo annot e, pojawi się wiele razy w różnych formach w tym, w tym, w tym psalmie. E, od, od słowa hebrajskiego ana. Ono pochodzi e, i oznacza dotknięcie dotknięcie no, zaraz y, będzie, bo mi wypadło z głowy dobre słowo. Przepraszam, mam w głowie angielskie tłumaczenia i e, ale dotknięcie jakąś chorobą, dotknięcie nieszczęściem. Tutaj te wersety, tak, więc pojawia się ten nagłówek, bardzo często tam są wskazówki dotyczące na przykład tego, jak śpiewać. Nie wiemy, jak, jak były śpiewane psalmy, ale wiadomo, że były śpiewane według różnych melodii i ich nazwy, tak jak tutaj Mahalat, pochodziły od jakichś nieznanych nam dla nas pieśni. Co wskazuje też na to, że, że ten psalm, tak jak, tak jak inne psalmy oczywiście, mimo że ma taki bardzo indywidualny charakter, to był też przeznaczony do, do liturgii, do, wspólnej, do wspólnego śpiewu, do wspólnej modlitwy. I tutaj w tych wersetach drugim i trzecim mamy taki zwyczajowy początek psalmów. Istnieją psalmy, które, które od razu przechodzą jakby do przedstawienia prośby. Jest wezwanie Boga, Panie mój Boże, jest wezwanie Panie mój Boże i tutaj nie ma nic wyjątkowego w tym, że za dnia wołam, nocą się żale przed tobą. I jest to bardzo bardzo stały tak, bardzo stały taki motyw. I widzimy jednak tutaj pomimo tego pesymizmu już na samym wstępie wytrwałość w modlitwie. I to, i to, że to, że autor, autor modli się i za dnia, i w nocy niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa, nakłoń swego ucha na moje wołanie tak więc dalej zwrócenie ta prośba, ta prośba skupia się na tym, aby Bóg go wysłuchał ale chciałem pokazać jakieś psalmy, ale zostawiam się... Y, y, dla porównania, ale zostawiam się, gdzie je zanotowałem. E, dobrze. E, powiem na razie o czymś innym. E, znowu troszkę skrytykuję Biblię Tysiąclecia. Niestety. E, a nie o to chodzi. Bardzo często to są... Ja się mocno nie zagłębiałem, to są bardzo często skomplikowane jakieś... Y, problemy tłumaczy, które, które sprawiają, że decydują się na... No muszą się decydować między dwoma opcjami czy trzema, czy, czy... które nie są... czasami żadna opcja nie jest idealna. Ale tutaj w tym drugim wersecie, Panie, mój Boże jest takie słowo, tam ono jest malutkie, hebrajskie Yeshuati. Jeszua to jest y, zbawienie moje. Słyszymy tam imię Jezusa, prawda? Jeszua. Y, tak, więc tak naprawdę, tak jak na przykład Biblia, Biblia Poznańska ma, to jest Boże zbawienia mojego, czy tak naprawdę po prostu Boże mój zbawco. się tak, też tak ma. Więc nie wiem, dlaczego tutaj nie ma tego. Zwłaszcza, że to jest niezwykle istotne, że jednak na początku tego psalmu, w którym później żadne prośby nie padają, jest tylko narzekanie. Na początku autor nazywa Boga zbawcą. Swoim Panie zbawcą. Zamiast słów Panie, mój Boże. Tak, Panie, Panie mój Boże. Boże Panie... Tak, tak, dokładnie. To jest Boże zbawienia mojego. Czy, czy, czy Panie... Boże, zbawienia mojego. Można by było tak tutaj podwójnie. Czytałem takie opinie, to znaczy tak, pojawia się podstawowe pytanie: czy podmiot w to wierzy? Czy autor w to wierzy? Oczywiście widziałem także takie opinie, że, że w ogóle jest to ironia. Jest to bardzo mocne. Zwłaszcza, że jakby wiemy, że mamy, mamy do czynienia z tekstem natchnionym, ale jest to pytanie. No nie jest, w tym psalmie w tym właśnie mało rzeczy jest oczywistych. Nie da się wielu rzeczy tak sprowadzić do jakichś prostych wniosków. I tutaj to widać, ten dyzonas. Między początkiem, a, a końcem też tego psalmu. Jak on się kończy? E... O! <laughs> Już wiem, gdzie miałem prawda. Dobrze. W e... psalmie 107 e, Tak. E, w 107 e, w szóstym wersacie. Tak, tutaj mamy tutaj mamy to, czego brakuje, to, co często się pojawia właśnie po wezwaniu, czyli wspomnienie tych dzieł, o których, mówimy, o których mówiliśmy, że, że tutaj tego nie ma. Nie ma jakby o, o tym, co Bóg zrobił dobrego. A tutaj na przykład to jest jeden z mnóstwa oczywiście przykładów. Wołali do jakwe w swym utrapieniu, a on ich z niedoli wybawił. Poprowadził ich drogą świętą, by doszli do miasta zamieszkałego. Eee, tak więc, y, tak więc, y, tutaj, tutaj brakuje tego typu elementu. Tutaj z kolei jest przykład w psalmie 77 właśnie tego, o czym mówiłem, że, że za dnia wołam, nocą się żale, Jest też bardzo częste w psalmach. Głos mój wznoszę, tak się zaczyna w zasadzie psalm 77. Głos mój wznoszę do Boga i wołam. Do Boga głos mój wznoszę, abym nie wysłuchał. Czy jest ta prośba o wysłuchanie? I w dzień mej niedoli szukam Pana, w nocy niestrudzenie wyciągam dłonie więc jest to rzecz jest to rzecz nie tak znowu, nie, nie, niewyjątkowa w jakiś sposób. To, co już mówiliśmy, jedyna prośba w całym psalmie to jest prośba o wysłuchanie i to jest rzecz, rzecz wyjątkowa. I co się zaczyna od czwartego wersetu? Od czwartego wersetu zaczyna się po tym jakby pierwszym Pierwszym, w drugim wersecie wezwaniu zaczyna się ta pierwsza część. Można powiedzieć, pierwsza część narzekania. Pierwsza część, i tutaj pojawia się od razu, co jest wyjątkowe: temat śmierci, temat Szeolu. To nie jest tak, że, że psalmy. To też, to co jest też wyjątkowe, to to, że bardzo często to wezwanie jest dłuższe. Ta początkowa prośba jest dłuższa w psalmach. Tutaj ona jest bardzo krótka. Jakby od razu przechodzi do sedna i od razu bardzo mocno uderza, ponieważ zaczyna mówić o śmierci. Zaczyna mówić o, o tym, że zbliża się do Szeolu, czyli do miejsca przebywania zmarłych. w to, co jeszcze właśnie w czwartym y, wersecie, bo dusza moja jest nasycona nieszczęściami, y, to o nasyceniu duszy nieszczęściami y, tutaj bardzo mocno to może działać na wyobraźnię. On jest wręcz niemalże przepełniony tymi nieszczęściami, i bardzo często, y, bardzo często to, co y, tutaj odnosi się do jego nieszczęścia. Jest odnoszone do, wręcz przeciwnie, do szczęścia. W psalmie 63 czytamy Jak tłuszczem i szpikiem nasyci się moja dusza, z radością na ustach wargi moje śpiewać będą twoją chwałę. Bardzo często w psalmach autorzy są przesyceni szczęściem, są przesyceni łaską Bożą. A tutaj mamy, mamy coś zupełnie przeciwnego. Od razu, jakby na wstępie, dusza jest nasycona nieszczęściami, a życie moje zbliża się do szeolu. Skoro jest to modlitwa, tutaj nie ma jeszcze tej perspektywy chrześcijańskiej, o tym będziemy mówić, perspektywy Zmartwychwstania, która pojawia się dopiero w, później, jakby chronologicznie, w Starym Testamencie, w księdze Daniela, w księgach greckojęzycznych. Na tym etapie jakby, oczywiście datowanie psalmów jest praktycznie niemożliwe, ale, ale jednak jest to etap, ten etap judaizmu, w którym po śmierci nie ma nic i Pan Bóg nie ma jakby dostępu. Tutaj oczywiście nikt nie zastanawia się, czy, czy nie ma jak, czy po prostu z jakiegoś powodu Bóg nie nie odnosi się do zmarłych. Może przy... moglibyśmy tutaj podać wyjątki, gdzie, gdzie, gdzie, którymi na przykład są patriarchowie, chociaż później akurat Jezus odnosi się że, do tego, że jeżeli Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, to Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. I w ten sposób też Pan Jezus jakby argumentuje, odnosi się do tego braku, który tutaj, który tutaj jest, braku tej perspektywy życia po śmierci, innego niż jako jakiś cień, jako jakaś martwa, bezsilna istota w szeolu, która, która jest tak naprawdę w takim tłumie. Szeolu, który jest po prostu nicością, jest, jest nic się w nim nie odbywa, i Pan Bóg nie ma tam dostępu, w tym sensie, że nie, nie, szuka, nie szuka dostępu. Ale widzimy tutaj, że jego życie zbliża się do Szeolu, no i ma to sens, ponieważ on, on jakby jeszcze się modli, jeszcze mówi, jeszcze jest tutaj, ale zbliża się do śmierci. We mnie pojawia się zawsze kiedyś, znaczy jak teraz zaczynałem czytać o tym psalmie, takie pytanie, czy to wszystko to nie jest, ta śmierć to nie jest obraz jakiejś sytuacji, beznadziejnej sytuacji, w jakiej człowiek się znajduje. Ale wydaje się raczej, że tutaj w serii różnych obrazów autor będzie jednak mówił o rzeczywistości bliskiej śmierci. E, czyli to, co jest tematem jakby też naszych zajęć, e, tego, tego, te, tego naszego tutaj rozważania. Czyli momentu, w którym człowiek, człowiek jest na pograniczu śmierci. E, zaliczają mnie do tych, co schodzą do grobu. Stałem się podobny do męża bez ślinnego. Tutaj grób to dosłownie dół, cysterna. To nie jest, to raczej nie odnosi się do grobu wykutego w skale, tylko, tylko nazwyczaj po prostu, po prostu oznacza zwykły dół. I co potem w szóstym wersecie jakby jest jak dopowiedziane. Moje posłanie jest między zmarłymi. Tak jak zabitych, którzy leżą w grobie. Tutaj ten grób to znowu jest ten, ten dół. i Mamy tutaj wspomnianych zabitych. Najgorszą sytuacją taką, że tak powiem, dla ciała po śmierci było polec w bitwie. Ponieważ w najlepszej sytuacji właśnie te ciała kończyły w zbiorowych grobach. A w świecie starożytnym to, co działo się w judaizmie, może nie mamy tego aż tak, aż tak podkreślanego, jak na przykład w kulturze helenistyczno-rzymskiej, ale jednak to, co działo się z ciałem po śmierci, było niezwykle ważne dla, dla ludzi starożytnych. Wręcz w tej kulturze helenistyczno-rzymskiej kluczowe. Ale tutaj widać też jakby takie takie pogłębianie się tego, jak, jak ta jego sytuacja jest zła. Mimo, że jego życie zbliża się do, do, sze do Szeolu, do odkłani, yy, mimo, że jeszcze w jakiś sposób żyje, to już tak naprawdę jest zaliczony do, do poległych na bitwie. Ta jego, ta jego sytuacja jest aż tak tragiczna, jest tak przygnębiająca, jest tak depresyjna. Yy, więc to jest ten pierwszy obraz. Bycie posłanie... Posiadanie posłania między zmarłymi. I to, co właśnie jest złego w śmierci, to to, że Bóg nie wchodzi w interakcję ze zmarłymi. I tutaj w tym psalmie widać tę teologię, że <słuchanie> może tak dopowiem. W kulturze żydowskiej, w religii żydowskiej, żeby się dostać, no. Pod przedoblicze Boga po śmierci trzeba było być w całości. Całym trzeba było być. Co ludziom po śmierci, to gdzie tam rany, obcięte ręce, obcięte tego rzadko bywało. Dlatego ci ludzie, właśnie którzy ginęli w walce, mieli dużo gorszą sytuację, żeby się dostać przed oblicze Boga. Tak, dokładnie. To zresztą też. Yy... Kapłani, Jarcy kapłani musieli być, nie mogli na przykład nie mieć jakiejś części ciała, ucha, nie mogli być jakoś mocno poranieni, bo też musieli być właśnie w całości, przed Bogiem, w świątyni. Ale to chyba było u nas też, nie mógł zostać człowieku właśnie nie wiem czy to obowiązuje w tej miarkieniu. Teraz nie do końca, ale też nadal czasami są problemy, chyba no są przeciwwskazania jakby, ale to raczej chyba natury takiej przywództwa duchowego, że tak powiem, w sensie pełnienia obowiązków duszpasterskich, tak mi się wydaje. Pod tym kątem jakieś ograniczenia, a nie pod takim kątem kultycznym, liturgicznym. Ale ale ale nie wiem. Tego. Eee, tak, no. eee, kolejny kolejny taki, taki obraz, taki wyraz tego, w jakiej sytuacji e, ten modlący się znajduje, e, to, e, to brak pamięci. E, leżą, w, y, moje posłanie jest między zmarłymi, o których już nie pamiętasz, którzy wypadli z twojej ręki. I tutaj też y, poza tym, że jest to jakby kolejny obraz, zmienia się perspektywa. Z ja, z tego, co mi się dzieje i tak naprawdę nie widać odpowiedzialnego, y, tutaj ten odpowiedzialny się pojawia. Y, to Bóg nie pamięta o nim. I dalej Dalej to jest kontynuowane. To Bóg staje się tutaj osobą odpowiedzialną. W ustach modlącego e, mówiliśmy o tym, że nie ma tutaj pokazanego działania Bożego, dobrego. Tutaj jest pokazane w ustach modlącego złe działanie. E, w aklamacji dzisiaj e, przed, e, ale, w aklamacji Alleluja był fragment z Księgi Ezechiela, Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił miał życie wieczne. Nasz autor psalmu tej modlitwy w to nie wierzy. <grym> A przynajmniej tak się wydaje, ponieważ mówi rzeczy kompletnie, kompletnie przeciwne. Mówi o tym, że Bóg umieścił go w dole głębokim, w ciemnościach, w przepaści. Tutaj więc mamy tak, dół głęboki, znowu, znowu nawiązanie jakby do y, wyrażenia tej śmierci, jakiegoś grobu. Ciemność. Ciemność jako, jako, jako nicość. Y, mach, y, machszak, machszak. ciemność, y, która no też zakończy ten psalm. I y, y, to słowo metzola, które tutaj zostało przetłumaczone jako przepaść dobrze by było też zwrócić uwagę na inny aspekt tego słowa, to jest głębokość przepastna, czeluś, tak, Biblia poznańska, nie wiem, jak Biblia Paulistów tam a to, to zresztą ciekawe, jak, jak to jest do tego podchodzić? E, tak. I nie złożono głęboki dole w ciemności w cieniu śmierci. W, cieniu... w ciemności w cieniu śmierci. w cieniu śmierci. A to ciekawe, to ten cień śmierci to, to, to, to, to tutaj od razu się poddaje, musiałbym to zbadać, dlaczego tłumacz tak w tę stronę poszedł. Ale ta głębokość, przypasna czeluść, ona jest wytłumaczona w następnym wersecie i następny werset dopiero wskazuje, o co tutaj tak naprawdę może chodzić. I to słowo pojawia się też w wielu miejscach w Starym Testamencie, między innymi właśnie w Księdze Wyjścia. Bardzo znany fragment, 15 rozdział, 5 werset. O wojownikach Faraona. Pochłonęły ich odmęty. W czeluść zapadli jak kamień. Chodzi tutaj o czeluść morską. Dla Żydów w starożytności, także dla innych kultur, ale, ale, ale oni byli jednym, jedną z tych kultur, którzy bardzo morza, wody nie lubili. To jest jakby takie przedstawienie świata, i, i to jest jakby takie przedstawienie no, teologii, kosmologii jak, żydowskiej judaistycznej, tego, tego wcześniejszego jakby judaizmu jeszcze nie w żaden sposób. I tutaj, tutaj jakby ocean otchłań to jest, to jest to samo. Woda była, czy może było miejscem obecności złych duchów, było, było bardzo często po prostu czeluścią, i stawało się także w historii zbawienia, oczywiście, jak wszyscy wiemy, yy, narzędziem sprawiedliwości Bożej. W ósmym wersecie czytamy Ciąży nade mną Twoje oburzenie. sprawiaj, że wszystkie Twe fale mnie dosięgły. I ciężko tutaj nie pomyśleć o potopie. Yy, więc yy, ten, to zło, yy, z którym kojarzona jest woda, raczej raczej tutaj w tym siódmym wersecie warto by było te razem z ósmym je zestawiać i, i tę przepaść może jakoś troszkę inaczej mieć w głowie po prostu, kiedy się czyta, że, że, że, że, że chodzi tutaj prawdopodobnie też o, o tę wodę, której, której nie lubili, która też była jakimś po prostu symbolem śmierci. Mm. Wyjaśnia, siódmy. Hmm. Dziewiąty werset. Oddaliłeś ode mnie moich znajomych. Uczyniłeś mnie dla nich ohydnym Jestem zamknięty bez wyjścia. Tutaj yy, Biblia Tsiąclecia też yy, tłumacz stara się dosyć tak dosłownie oddać to słowo jestem zamknięty. Yy, w taki dosłowny sposób od, tam tak bardzo gramatycznie, ale większość tłumaczeń robi to może tak mniej, mniej dokładnie niż tłumacz Biblii tysiąclecia, ale może bardziej wyraża w jakiś sposób myśl, że po prostu jest więźniem, jest uwięziony, jest w jakiś sposób zamknięty, chociaż tutaj rzeczywiście tam jest taka koniugacja użyta hebrajska, która bardziej wskazuje na to, że jakby on sam był w sobie zamknięty, a nie zamknięty przez innych. Ale jest w jakiś sposób więźniem. I także chciałbym zwrócić tutaj to słowo na uwagę, na to słowo ohydny. To jest to ewa. To jest coś ohydnego, odrażającego. I tak jak sprawdzałem w, we fragmentach Pisma Świętego w Starym Testamencie, głównie pojawia się w Ezechielu kilka razy, także w Księdze Przysłów i głównie odnosi się po prostu do najgorszych grzechów. Bardzo często te ohydności, po nich pojawia się lista, lista grzechów, które, które, które są tymi obrzydliwościami. A tutaj, a tutaj dla tych przyjaciół Bóg uczynił autora tego psalmu ohydnym. Więc jest to też bardzo, bardzo mocny obraz. Kolejny. E, I na tym kończy się tak ta pierwsza część e, tego lamentu, tych protestów. E, moje oko słabnie od nieszczęścia. E, tutaj te słabnące e, oczy, y, jest tutaj taka e, gra, e, gra słów. E, E, moje oko, eni, e, i nieszczęście, od którego słabnie, oni. I to nieszczęście tutaj już się pojawiło, e, ponieważ to jest forma, inna forma e, słowa z pierwszego wersetu, e, tego słowa pouczająca. E, Leannot, o którym mówiliśmy. Tak więc e, to oni, ta dolegliwość, nieszczęście, choroba pochodzi od tego samego rdzenia, ana, co tam, ta, co tam to słowo, które Biblia Tysiąclecia przetłumacza jako pouczająca, ale ono jest tłumaczone najrozmaiciej, ponieważ ono nie jest w zdaniu, więc ciężko jest je przetłumaczyć, zwłaszcza, że posiada trochę znaczeń to słowo. I tam na przykład w pierwszym wersecie niektórzy mówią, jakby w tłumaczeniach angielskich spotkałem się z tym, że jakby to jest wyjaśnienie, że to jest psan w utrapieniu dla kogoś, kto, kto jest, kto właśnie jest w chorobie, w jakimś utrapieniu i to trochę wskazuje, może to lepiej oddaje to, że to słowo tutaj, ten rdzeń hebrajski tutaj się pojawia kilkakrotnie, on się jeszcze pojawi i. I w jakiś sposób no, też wtedy ten pierwszy werset, ten nagłówek wskazuje na temat, jakby, na to utrapienie, na, na sytuację, w jakiej znajduje się ten y, y, psalmista, y, ten autor. I y, y, to oko, y, to też nawiązuje trochę do pierwszego, do tego początku psalmu, gdzie jest mowa o tym, że on się modli za dnia i w nocy. Ponieważ oczy często słabną, tutaj rzeczywiście słabną od nieszczęścia, ale oczy też często słabną od wytrwałej modlitwy. Więc jakby to nieszczęście i jego wytrwała modlitwa idą w parze. I tutaj na przykład mamy Psalm 69, werset 3, 4. Yy. tutaj akurat nie ma o oczach, ale jest osłabłem, jest też yy, to samo nie słowo, yy, osłabłem odwołania. Wysło mi gardło, a są, przygasły moje oczy w oczekiwaniu na Boga mego. Czyli jakby to oczekiwanie na działanie Boże, yy, jego efektem są słabnące oczy. Zresztą bardzo często oczy podniesione w górę to jest yy, wznoszenie oczu do góry. To jest właśnie też wyraz, obraz człowieka modlącego się. I mamy tutaj też tak zwaną paronomazję, czyli taki zabieg, który też później się jeszcze pojawi. Eni oni. Chociaż tutaj on nie jest jeszcze aż tak mocny i też nie wyraża aż tyle, ile później wyrazi. Chodzi po prostu o podobieństwo dwóch wyrazów stojących obok siebie, czy w bliskości swojej, ale to, to będzie, będzie jakby dalej też taki lepszy przykład. I tutaj pojawia się to powtórne wyrażenie błagania, gdzie prośbą jest, jakby celem prośby jest wysłuchanie. W tej drugiej części pojawiają się trzy pytania retoryczne, dla których spodziewaną odpowiedzią jest zaprzeczenie ze względu na to, że brak jest tej perspektywy zmartwychwstania, brak jest, brak jest wiary w życie wieczne tutaj, widocznej. Czy dla cieniów czynisz cuda? Czy zmarli wstaną i będą cię sławić? Czy to w grobie się opowiada o twojej łasce, a w szeolu o twojej wierności? Czy twoje cuda ukazują się w ciemnościach, a sprawiedliwość twoja w ziemi zapomnienia? E, też niektórzy by widzieli tutaj jakąś ironię, e, ale to są pytania retoryczne, które e, no i tutaj też też zostawiam się, jak może Państwo e, czują, e, co na celu mają te pytania? E, czy on e, no czy on spodziewa się odpowiedzi, czy Zresztą tam jest o tym, że, że te pytania mają stanowić motywację dla działania Boga, ale czy Państwo może by się z tym e, zgodzili? E, czy to rzeczywiście tutaj e, czuć, że, e, że On tak naprawdę no, nie czeka na odpowiedź w tych pytaniach? Czy może jednak czeka? Czy może... E... No jak to mówi, a ja to się nie wołam do Ciebie. To nie ja jakby nie wierzył. Mhm. Tak, no właśnie, jest jednak to, to, to, to wołanie. To, to jest takie pytanie, z, z taką nadzieją. Z nadzieją. To może jednak ja tam, mówię, tam na growie tak. nadciedniów też robi z cuda? A, to też, te też ciekawe. Te pytania z, mhm. z nadzieją. Z prowokacją. Mhm. A ja tutaj widzę ironię właśnie, bo tak, czy, to, czy w grobie opowiada się o twoje... To, co pan powiedział, nie? Że taka trochę ironia. Mhm. Czy w grobie opowiada się o twojej łasy? No? Prawda nie do końca wiadomo. Tutaj też y, y, niektórzy, y, którzy tak upierają się przy tym, że y, on nie bierze pod uwagę życia po śmierci, y, mówią, y, że pomóż mi teraz... Uratuj mnie teraz, bo jak już y, przecież y, wiesz, y, to właśnie taka motywacja dla działania Boga teraz, bo jak już umrę, y, to już będzie koniec. To, to już będzie za późno, ale, ale kto wie, kto wie, czy może rzeczywiście tutaj w tych pytaniach y, jednak tej wątpliwości, czy może, czy może jednak coś tam jest, nie ma. E, więc może, może tutaj ta odpowiedź, to zaprzeczenie wcale nie jest aż tak spodziewane. Żydzi Ym... mówią, że z każdego słowa można wyjść 70 znaczy. <grywa> tak, to też jest siła słowa Bożego i myślę, że no, ten psalm też można na różne sposoby do niego podchodzić, aby nam coś dał. I, i, i to, to, to jakoś też, też też jeszcze o tym powiem, bo chyba są takie dwie podstawowe ścieżki, które się unaocznią. Po tych pytaniach, aha, tutaj jeszcze kwestia tych cieni. Czy dla cieniów, bo widać tutaj takie pary, paralelnych stwierdzeń, to znaczy czy dla cieniów, bardzo ładnie zresztą to poetycko jest ujęte tutaj, czy dla cieniów czynisz cuda, czy zmarli wstaną i będą cię słabić. I tutaj jest para, cienie, zmarli. Tak samo w dwunastym wersecie. Jest y, grup i szeol, czy to w grobie, a w szeolu y, a tutaj ciemności i ziemia zapomnienia. Też są te Trzy jakby paralelizmy i to co też tutaj się pojawia, no to sposoby działania Boga wobec Izraela. To jest znane, charakterystyczne dla Boga działania, które, no tu pojawia się właśnie pytanie, czy po śmierci Pan Bóg wobec ludzi, którzy zmarli działa, działa cuda, czy działa jego łaska, wierność i sprawiedliwość? Te paralelizmy są cuda słabić, łaska, tak, tak, tak, tak. Sprawiedliwość też cuda, prawda? Cuda sprawiedliwość. Tak, dokładnie. To też są, tak, to też tak, dokładnie. To jest też, też te paralelizmy, które, które jeszcze stanowią tak naprawdę yy, każda para paralelizmów jest też, parale są te pary, są paralelizmami parale parale parale do siebie, względem siebie. Yy, więc więc jest to niewątpliwie piękny fragment tutaj pod takim kątem takiego kunsztu poetyckiego. Co do, co do tych cieni, Repa Im, tutaj też bardzo różnie jest to tłumaczone, ale to co przeczytałem, to co jest tutaj podkreślone, bo czasami niektórzy tłumaczą, te cienie nie są tutaj takie złe, ponieważ zazwyczaj w Biblii hebrajskiej te repaim ma znaczenie e, ludzi zmarłych, którzy są jakby właśnie takim cieniem siebie, ale tam nie ma, nie ma rozgraniczenia między duchem, ciałem i, i za bardzo nie ma właśnie w tej teologii judaizmu, takiej wcześniejszej. Jest oczywiście dusza, jest duch, jest ciało, ale one stanowią jedność. W judaizmie tak samo, tak samo w chrześcijaństwie później. Nie ma miejsca na taki dualizm, gdzie, gdzie ta dusza, jakoś duch w sobie gdzieś wędruje I, i, i na przykład, co było bardzo powszechne w takich wierzeniach magiczno-religijnych, greckich, rzymskich, że na przykład potem te duchy nawiedzają. Tutaj, tutaj raczej nie ma nie ma na to miejsca, czy zmarli wstaną i będą Cię sławić. Zmarli nie, nie wstają i zresztą w, Pan Bóg, mimo że równie dobrze mógłby czynić co widzimy w Starym Testamencie, mógłby przecież tak samo jak leczy mógłby y, po, y, wskrzeszać z martwych, no to w Starym Testamencie właściwie nie ma, nie dzieje się to, prawda? W Starym Testamencie nie ma yy, yy, zmartwychwstania. Nie ma takich wydarzeń. E... Ja zaś o Panie wołam do Ciebie i rano modlitwa moja niech do Ciebie dotrze. Tutaj y, jest to kolejne wezwanie. Tutaj też y, znowu. Y, moja modlitwa niech do Ciebie dotrze. W praktycznie wszystkich innych tłumaczeniach, jakie spotkałem, y, tam jest wyrażone to, że y, prawie, że kiedy Pan Bóg wstaje, to On już stoi przed Nim z tą modlitwą. Chodzi o to, że, y, że od samego rana y, y, przepraszam, bo to jest tutaj ładnie y, w Biblii poznańskiej e, wyrażone już od rana błaganie moje staje przed Tobą. Ono od samego rana jest jest y, przed Bogiem i pojawia się znowu pytanie. Czemu odrzucasz mnie, panie? Ukrywasz oblicze swoje przede mną. Ja jestem biedny i od dzieciństwa na progu śmierci. Dźwigałem grozę twoją i Jest to pytanie. Jest to pytanie chyba jednak takie już bardziej ciężko. No, no, absolutnie nieironiczne, prawda? Jest to pytanie wprost. Dlaczego... Jest wyraz jakiegoś jednak niezrozumienia po prostu tego, co dzieje się w jego życiu, dlaczego jakieś nieszczęścia go spotykają. Ja nie wspomniałem, w psalmach w ogóle nie jest do zgadnięcia zazwyczaj, w jakiej sytuacji tak naprawdę modlący się znajduje, ponieważ były to teksty jakby zebrane dla wspólnoty jednak później, dlatego jeżeli nawet miały autorów, to były redagowane i no i jest to jakiś zbiór, prawda? Mamy, mamy, mamy przed oczami jakiś zbiór, który był używany w liturgii, także pewnie indywidualnie, ale był poznawany jakby we wspólnocie. Więc y, często te teksty są pozbawione takich y, biograficznych szczegółów y, i tutaj na przykład w tym psalmie są wskazówki tego, że może na przykład y, ta modląca się osoba była trendowata, ponieważ no, odrzucenie y, było... Y, przez ludzi, przez Boga też w pewnym sensie, ponieważ człowiek nie był, był wyłączony z czystości, z, z, tak, z stanu świętości w sensie tego takiego odosobnienia. E, więc, ale, ale tak naprawdę tego nie wiemy. To są tylko takie domniemania, więc możliwe, że on był ciężko chory i dlatego musiał żyć w odosobnieniu. E, zresztą ta o, e, stanowienie Ohydy, o którym wcześniej mówiliśmy, może też w jakiś sposób o tym mówić, o tym świadczyć. Tak, I Tak, i, i opuszczenie przez przyjaciół. no Na pewno jesteśmy w stanie sobie wyobrazić też inne powody, ale, ale tak teraz sobie pomyślałem, że skoro obarcza winą Boga, to może tym bardziej właśnie chodzi o jakiś rodzaj choroby. Kiedy to przyjaciele nie sami z siebie go opuścili, e... E... Ale, ale z jakiegoś powodu, że Bóg właśnie Bóg uczynił go ochydnym. Więc może rzeczywiście jest tak, że był, był ciężko chory. E... Ja jestem biedny i od dzieciństwa na progu śmierci. E to podkreślenie tego, że od dzieciństwa jakby jest, stoi na progu śmierci. Jak Państwo może myślą? Co to, co to może oznaczać? Może być ta choroba od dzieciństwa, że to nie może być. Może być, tak. że urodził się na przykład. To jest jedna opcja. Tak, to jest na pewno jedna z opcji. Yy, tutaj też, y, czy nie jest też tak, że... Y, tak, to może być choroba, to mogą być też jakieś problemy, a także to, co mamy no, w księdze Koheleta. Chociaż no, jest to już troszkę raczej późniejsza taka teologia judaizmu, gdzie jakby jest ta świadomość śmierci ciągle nam towarzyszącej. Każdemu tak naprawdę człowiekowi i też tym bardziej w czasach przed nowoczesną medycyną, gdzie gdzie tylko część dzieci przecież przeżywała e, i, i ta średnia wieku, nie dlatego, że ludzie żyli ogólnie, nie dożywali jakiegoś starszego wieku, ale dlatego, że ta śmierć po prostu spotykała ludzi młodych o wiele częściej niż teraz, no to ta śmierć też na pewno była jakąś rzeczywistością, y, myślę, że jeszcze bardziej powszechną niż jest teraz dźwigałem grozę Twoją i mdlałem. Nade mną przeszły Twe gniewy i zgubiły mnie Twoje prośby. I chciałbym tutaj, żebyśmy też teraz 17 i 18 werset potraktowali tak łącznie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj w 17 też ten gniew, który, który tutaj jest, on bardzo często, także w, sam, także w Biblii Tysiąclecia, jest tłumaczony, on jest zawsze, nie zawsze, ale bardzo często i w innych tłumaczeniach, tutaj też zestawiany z ogniem, strawiącym y, Boga ogniem jego gniewu. Y, I tutaj na przykład. Y, za chwilkę może sobie przypomnę, y, ale też właśnie jest mnóstwo miejsc, gdzie, y, gdzie jest y, ogień gniewu. Boga i właśnie jest, jest użyte dokładnie to słowo, to słowo hebrajskie co tutaj, na ten gniew Boży i to też pokazuje łączność jako takie przeciwstawienie, w sensie taki pełen obraz po prostu ataku, w cudzysłowie, ataku Boga, nade mną przeszły twoje gniewy, czyli takie ognisty twój gniew, twoja ognista furia i zgubiły mnie twoje groźby, a z drugiej strony otaczają mnie nieustannie jak woda. Czyli też ta, ta druga rzecz, przeciwna, której też ludzie się y, obawiali. Okrążają mnie wszystkie naraz, czyli obraz potopu. Z jednej strony ognia, z drugiej strony potopu. I kończące podsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, takie brewiarzowe, jak zawsze będę jakoś tak bardziej to brewiarzowe, tylko ciemności mieszkają ze mną. Ta, ta wersja jakby bardziej poetyczniona jest liturgiczna, czy podczas mszy jest taka, tylko ciemności mieszkają ze mną. Yy, yy. I to też jest taki hebraizm tutaj na końcu użyty, więc bardzo ciężko jest, te tłumaczenia też są bardzo różne, ale rzeczywiście znajomi, jego domownicy, ludzie, z którymi żyją na co dzień zostali zastąpieni przez ciemności. I w ten sposób kończy się ten psalm. Jeszcze tutaj wracając do tego biednego, no, a, no właśnie, bo zapomniałem o tym biednym. Przepraszam bardzo. To jest też troszkę dziwne tłumaczenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę właśnie kontekst tego psalmu, ponieważ to jest kolejny moment, w którym pojawia się to słowo Ana. Ten rdzeń Ana, który już mieliśmy wcześniej tutaj w dziesiątym wersecie w nieszczęściu, w pierwszym wersecie. Ja jestem ja jestem słaby, cierpiący, czy może też w jakimś, w jakimś sensie biedny, ale ważne tutaj jest to, że to jest znowu to samo jakby słowo się pojawia. I jest w pewien sposób najgłębiej to ana, to nieszczęście tutaj wyrażone. Dlaczego? Właśnie przez tę paronomazję, to zestawienie dwóch podobnych słów dla nas one brzmią identycznie, bo to jest ani, ani. Ani to jest ja. I widać tutaj, że jakby one różnią się tylko tutaj o tą pierwszą literą. To jest ein, którego to jest gardłowa samogłosa, której nie wymawiamy, nie potrafimy. Tutaj znajduje się dopiero pod spodem to a. Jest n i ta kropeczka plus tutaj j to jest i ani i tutaj to wszystko wygląda prawie identycznie jest troszkę inne a zmienia się tylko w rdzeniu jakby ta spółgłoska. Ja wcześniej powiedziałem samogłoska przepraszam gardłowa spółgłoska gardłowa której nie potrafimy powiedzieć tutaj to był ain to jest alef więc on, no my jesteśmy zupełnie dostosowani to wielu lat potrzeba żeby wymagać te rzeczy. Więc dla nas tak naprawdę bez różnicy. Ani, ani. Bo tutaj to się kończy tak samo. Czyli jestem yy, słaby, ale w taki bardzo podkreślony też poetycki yy, sposób przez tę paronomazję to zestawienie ani, ani. Prawie jak ja, ja, czy, czy słaby, słaby po prostu. Jakby to go określało w pełen sposób. Yy, mówiliśmy o tej bliskości śmierci od dzieciństwa. Może właśnie spowodowaną chorobą? W wersecie 19, właśnie nagły koniec psalmu. Dlaczego? Czy ten psalm był niedokończony? Może też tak się stało. Czy dokończony? Czy, czy tak właśnie ma się kończyć? On może zakończony przez jego śmierć? Nie. Dzi to jest dziwne właśnie, że tak. Mhm. dziwnie zamiast, prawda, że właściwie to, co Pan napisał, że nie dokończył, no ja bym się za tym... Mhm. No, za no to... właśnie, albo może to wyrażać jego śmierć, albo jednak jakieś pesymistyczne wtedy podsumowanie. Albo tak, z innych powodów jeszcze, nieznanych nam tego. No właśnie, tak pod kątem takim, takiej redakcji, takiego przekazu tekstu, że na przykład są takie teorie, że może się po prostu zagubił, zagubiła ta końcówka, czy, czy z jakichś innych powodów został niedokończony, raczej nie, ponieważ, ponieważ no, ze względu na to, że ten tekst właśnie był redagowany, znajdował się w sauterzu, w modlitewniku i został przyjęty w ten sposób I, w, i jeżeli w ten sposób jest, to prawdopodobnie został przyjęty, że taki miał być, taki miał być po prostu. Przez tych ludzi, którzy się modlili, którzy, którzy kolekcjonowali te modlitwy, pieśni i którzy utworzyli psał też, po prostu z jakichś powodów uznali, że on ma tak wyglądać. I właśnie, nie wiemy tak naprawdę, tutaj możemy, możemy, możemy się nad tym zastanawiać, czy tak jak pani powiedziała, ten psalm jest zakończony przez śmierć. I też można się zastanawiać, co to wtedy oznacza. Czy bardziej jest beznadziejny? Czy bardziej jest beznadziejny? Ja to uważam, że on specjalnie tak jest, żeby jeszcze był czas na refleksję, na sprawie przemyślenia, że teraz my dodatkowo, odmawiając sam, jeszcze dalej możemy modlitwę ciągnąć do już sami, refleksji My mamy nadzieję. To też jest. Mhm. Tak, ty, no... Kiedy Bóg w tym sami, się, się jako po prostu każący nie wiadomo za co, bo nie jest powiedziane czy on mm -hmm. moment, Boga zaginił, bo, ale jest cały czas rodzaj mm -hmm. kary, którą on nie wiadomo dlaczego na niego spadł. Mm -hmm. no, trochę jak Fjop. Tak? No, trochę no, jak Fjop. Tak, jak jakimś momencie. Ale no, inaczej się skończy. No tak. Tak, chociaż ojciec Waldemar mówił, że ta końcówka Hioba to jest taki dodatek, żeby ładnie się skończyło. A najistotniejsze właśnie jest, jest wcześniej, kiedyś, kiedyś ojciec Waldemar właśnie mówił ten problem, problem tego cierpienia, dlaczego. A później to miało tak, dla tych, którzy może nie chcieli się, nie chcieli się zajmować za bardzo tym problemem, dlaczego niewinny cierpi, czy w ogóle dla Żby jest cierpienie dopuszczane przez Boga, to, to ta końcówka jakby została tak ładnie dokomponowana. Tak, do ja ku pokrzepieniu serca. Tak, <grybujesz> ku pokrzepieniu serca. Według wielu osób ten psalm jest przestrogą. A ten... Tutaj i tutaj to Słowo Boże objawia się jako w tym, jakby to, co Słowo Boże nam przekazuje, w tym psalmie, to, to taki trochę zły przykład. Kogoś, kto narzekał, narzekał, narzekał i może właśnie śmierć, zanim zdążył jakby otrzosnąć się z tego narzekania, yy, przerwała mu yy, tę rozmowę, ten lament, te protesty. Ale, tak jak tu Państwo zauważali, w tym psalmie jednak wbrew pozorom nie ma tylko lamentu. I ja jednak chyba skłaniałbym się do zdania, też sam tego nie wymyśliłem. O, przepraszam, bo mi gdzieś uciekł. Hmm. E, tak, tutaj mam e, Ja jednak skłaniałbym się do zdania, e, że też słyszałem takie zdanie, że psalmy, e, większość Biblii to jest e, Bóg mówiący do nas a psalmy e, to jest e, pokazanie trochę jak Ojcze Nasz w Nowym Testamencie jak my mamy się zwracać do Boga to jest lekcja tego, w jaki sposób my możemy do Boga mówić. Ja jednak tutaj bardzo mi się spodobało w jednym komentarzu, jak postaram się przytoczyć właśnie na koniec, myśl jednego komentarza, jednego komentatora właśnie. Właśnie on pisze o tym, że, że wspólnota uznała, że ten psalm ma właśnie taki być. I raz, że to może być odzwierciedlenie życia i tego, jak się kończy. Bardzo często w sposób nagły. I on mówi tak. Z jednej strony no jest to niesłychane ten obraz opuszczenia przez Boga, jaki tutaj jest. Ale z drugiej strony nie można ograniczać tego psalmu ze względu na to, że, że on jednak jest, że, że ten psalm jest i że w tym psalmie modlący i my tym psalmem możemy się modlić do Boga, że jest to pocieszające, że w tym psalmie człowiek mierzy się z tym opuszczeniem, które jeżeli jesteśmy realistami, no to każdego człowieka, każdego z nas spotyka. Ale jednakże to opuszczenie nie czyni modlitwy niemożliwą. I choć właśnie niektórzy uznają ten psalm za jakieś ostrzeżenie, jakiś obraz człowieka narzekającego w taki zły sposób, no to ta prawda chyba jednak jest inna. Ten psalm wyraża zawartą w całym Starym Testamencie prawdę, że choć Izraelici nie zwracali się do Boga jako do Ojca, dopiero Jezus, tak naprawdę, poza paroma wyjątkami w Starym Testamencie, tak się do Boga zwraca i zanim robimy to my, to mimo to mieli w swoim, jedyną w swoim rodzaju pewność siebie w rozmowie z Bogiem. Na wzór właśnie rozmowy z dobrym Ojcem w trakcie której powiedziane może zostać absolutnie wszystko. Każdy ból może zostać wyrażony, a każde oskarżenie wypowiedziane. Ten Duch Boży, który jest w tym psalmie, uposaża nas z taką formą modlitwy, która może przez ten swój realizm w tych najgorszych momentach naszego życia które bardzo często właśnie są związane z chorobą, ze śmiercią nas, zbliżającą się, czy naszych bliskich, że na tej krawędzi rozpaczy, tutaj ten modlący nadal z Bogiem rozmawia. Nadal, nawet jeżeli to jest lament, jeżeli to jest rozpaczanie, to zauważmy, że tutaj jedna prośba jednak jest i dla niego to wystarczy, że Bóg go wysłucha. I ta prośba się tutaj powtarza. Jest to tutaj według tego komentatora niezwykłe, niesłychane, że ta osoba przy takim życiu, przy stanie, jaki opisuje, w ogóle się modli. I dlatego stwierdza, że ten psalm jest przykładem niezwykłej wiary bez odpowiedzi ze strony Boga. Mamy przykłady także wśród świętych. Na, na przykład yy, Matka Teresa z Kuty, która wiadomo, że, że przez wiele czasu yy, miała ogromne kryzysy wiary, ciemności. Tak. Yy, bez właśnie odpowiedzi ze strony Boga Psalm 88 kończy się bez pocieszenia i w ciemności. Ale ta prawdopodobnie umierająca tutaj osoba w tych ciemnościach, w tym opuszczeniu jednak stara się uchwycić Boga. I, i mimo tego cieniu śmierci, która, która tutaj czyha nad tą osobą, która się wylewa z tego psalmu, to fakt istnienia tego psalmu jest, jest, jest tak naprawdę niezwykły i, i przyznam się szczerze, że, że, że wczoraj wieczorem też bardzo mocno we mnie, we mnie uderzyło, uderzył realizm tego psalmu, że, że jeżeli mamy, myślę, że każdy z nas znalazł się albo znajdzie się w takiej sytuacji, kiedy, kiedy ma trochę dosyć powtarzania tego samego, to, to może dać nam nadzieję, że, że Pan Bóg taką formę modlitwy też, też pośród jakiejś rozpaczy przyjmie w swoim miłosierdziu. I prawdą tego psalmu też jest to, że Izrael, a także Kościół, każdy z nas, żyje w świecie, w którym na wiele pytań nie ma odpowiedzi. I ich nie mamy. I Bóg nigdy nie jest na nasze nie zawsze jest na nasze zawołanie. Ale mimo to Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. Mimo bardzo. A może prosić o te elementy jeszcze do dwóch Tak, tak, tak, tak, oczywiście. Ja też no ta prezentacja nie jest jakaś piękna i super, ale ja ją może udostępnię na stronie tam w zakładce spotkania ze Słowem Bożym. Więc też ona będzie wtedy dostępna.